XFY Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Coraz częściej kupujemy notebooki i coraz częściej zabieramy je z sobą w podróż. Jak wynika z badań, zapisujemy tam zdjęcia zrobione na wakacjach lub za ich pomocą kontaktujemy się z najbliższymi. Ewa Sitarek, Creative. W momencie, kiedy wybierałam dla siebie kamerę, jednak zdecydowanie wybrałam kamerę o mniejszych wymiarach, kamerę dla notebook. A w dodatku, co jest ważne, fakt również, że one bardzo mało ważą. Jednak jak się podróżuje z notebookiem, myślę, że coraz więcej osób, jak ma wybrać notebook, zwraca uwagę na wagę. Ja również patrzyłam na wagę kamery, którą biorę, więc jeżeli zobaczyłam, że kamera ma 40 gram, stwierdziłam, że takiej wagi nie odczuję. A wielkość jest to wielkość pudełka zapałek. Łukasz Pilarczyk, Creative. Przykładem takiej nowoczesnej kamery jest LiveCam Optia. Jest to kamera o rozdzielczości VGA, czyli 640x480 punktów. Ta rozdzielczość pozwala uzyskać bardzo ostry, wyraźny obraz. Nie wymaga sterowników. Po prostu rozpakowujemy, podłączamy do komputera, instalujemy komunikator internetowy i mamy obraz. Potrzebny nam jest jeszcze dźwięk, ale to zapewnia nam dostarczony w komplecie zestaw słuchawek i mikrofon, dzięki któremu będziemy mogli rozmawiać również przez... Internet. Ważną cechą techniczną tej kamery jest szklana soczewka, która wpuszcza dużo światła, daje ostry i jasny kolorowy obraz. Livecam Optia F to chyba najbardziej zaawansowana kamera internetowa, jaka jest teraz na rynku. Gromadzi w sobie kilka nowatorskich funkcji i chyba najlepsze parametry w tej kategorii urządzeń. Wyposażona jest w 2 megapikselową matrycę. Taką rozdzielczość miały jeszcze kilka lat temu drogie aparaty cyfrowe. Z taką jakością obrazu, z taką rozdzielczością jesteśmy w stanie teraz na żywo komunikować się przez sieć. Wyposażona jest również w dwa mikrofony działające kierunkowo z aktywnym inteligentnym systemem redukcji hałasu zewnętrznego. Działa to tak, że system rozpoznaje kierunek dochodzenia głosu, wycina, redukuje hałas, który znajduje się w koło pod innym kątem niż kierunek dochodzenia naszego głosu. W praktyce nasz rozmówca słyszy tylko nasz głos, zupełnie odcięty od tego, co, co dzieje się w koło nas. Autofokus działa tak samo jak w dużych aparatach cyfrowych, czyli mechanicznie porusza soczewkami tak, aby uzyskać maksymalnie ostry obraz, do tego trzeba wspomnieć, że soczewki są szklane. Jest to również niespotykane wśród kamer internetowych. Był to X-Fi Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.